Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności Jedenki. Do czasu wyjaśnienia sprawy wybuchu miny Pułapki. Polskie patrole wojskowe w Libanie zostaną ograniczone. Do zdarzenia doszło podczas patrolu naszego kontyngentu wojskowego. Ranny został jeden żołnierz. Odniósł niewielkie obrażenia głowy, które nie zagrażają jego życiu. Teraz priorytetem armii jest zapewnienie bezpieczeństwa polskiemu kontyngentowi w Libanie. Podkreśla rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Podpułkownik Jacek Goryszewski. Robimy wszystko, żeby te zadania operacyjne wykonywać, natomiast na tę chwilę na pewno zostaną ograniczone patrole tylko do tych koniecznych i dopóki nie zostanie wyjaśniony incydent dokładnie i nie sprawdzone nasze rejony przemieszczania czy trasy przemieszczania, to na tę chwilę są wstrzymane te patrole po to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Po naszej ocenie, po ocenie incydentu będziemy decydować co dalej. Ranny podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej został przetransportowany do bazy, gdzie udzielona mu została specjalistyczna pomoc medyczna. Kierowcy jeszcze nie odczuwają obniżek. Według rządu muszą poczekać co najmniej do jutra. Pakiet obniżający ceny paliw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 Rządowy pakiet CPN, ceny paliwa niżej, obniża VAT na paliwa do 8%. Tak ma być od jutra do 30 kwietnia. Obniżona akcyza ma obowiązywać od dziś do 15 kwietnia. Rząd przewiduje, że paliwa potaniają o złotówkę i 20 groszy na litrze. W sumie ponad 8 milionów ludzi wyszło na ulice amerykańskich miast i miejscowości. We wszystkich Stanach USA protesty przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi i jego polityce. Akcja Żadnych Królów odbyła się po raz trzecim od początku drugiej kadencji Trumpa. Zdaniem organizatorów weekendowe demonstracje mogą okazać się największe z dotychczasowych. Ich celem jest sprzeciw wobec zjawiska, które określają mianem nieustannego chaosu panującego w administracji Donalda Trumpa. To są głosy ludzi, którzy są niezadowoleni z tego, co się teraz dzieje i z tego powodu bardzo nieszczęśliwi. Teraz pokazują swoje emocje z tym związane. Ludzie powstają w proteście wobec dyktatury. Jesteśmy w tym przypadku zjednoczeni, podkreślali protestujący. Do protestów przyłączyli się celebryci. Podczas protestów w Minneapolis wystąpił Bruce Springsteen. Podczas demonstracji nie brakowało również haseł sprzeciwu wobec działań zbrojnych Amerykanów w Iranie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To są aktualności jedynki. W prawie całej północno-zachodniej połowie Polski nocne przymrozki. Ostrzeżenia synoptyków nie dotyczą tylko niziny szczecińskiej i części ziemi lubuskiej. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od minus 2 do 2 stopni, a więc przymrozki, cieplej natomiast na południowym wschodzie tam temperatura minimalna od 3 do 6 stopni. Mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy w górach możliwe są też opady śniegu. Kamil Stoch już na sportowej emeryturze. Swój ostatni skok w karierze oddał na Mamuciej Skoczni w Planicy w ostatnich w sezonie zawodach Pucharu Świata. Wczoraj zajął dopiero 30 miejsce, ale nie przejął się tym. Wreszcie szczęśliwy, tak, wolny, wreszcie wolny. Wreszcie wolny od swoich ambicji, od swojej chęci po prostu, takiego podkręcania siebie samego, że to musi być dobrze, że to wszystko po prostu ma być takie, jak ja chcę. Nie, teraz niech sobie będzie takie, jak sobie jest. Nie? Kamil Stoch zdobył w karierze m.in. trzy złote medale olimpijskie, sześć razy Mistrzostwo Świata, dwa razy kończył sezon z kryształową kulą, a trzy razy wygrał prestiżowy turniej czterech skoczni. Ryby Piera Augusta Renoira, Martwa Natura z Czereśniami, Pola Sezana i odaliska na tarasie Henry Matisa. Trzy obrazy warte miliony euro, skradzione z galerii sztuki w miejscowości Mamiano koło Parmy na północy Włoch. Według włoskich mediów na teren Wilni w małej miejscowości wdarła się grupa zakapturzonych złodziei, którzy wynieśli obrazy. Aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy przemrozki w pasie od Dolnego Śląska przez Centralną i Zachodnią Polskę po warmie Mazury i Podlasie. Możliwe spadki temperatury do minus dwóch stopni, przy gruncie nawet do minus pięciu. W dzień będzie pochmurno, na zachodzie i południowym wschodzie deszczowo. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Sudetach silnie powieje, w porywach do 110 km na godzinę. Temperatura maksymalna od około 4 stopni na Pogórzu, 6 nad morzem, 11 w centrum do 13 na wschodzie.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 Mnemozyna w mitologii greckiej to bogini uosobiająca pamięć, Spłodziła muzy, patronki sztuk i nauk. Symbolizuje pamięć, ale i intelekt, wspomnienia oraz twórczą inspirację. A spłodzonym przez nią muzom zawdzięczamy wielkie dzieła poezji, muzyki i malarstwa. Mnemozyna daje nam zdolność wspominania i tworzenia sztuki z tych wspomnień. Mam sobą płytę nazywającą się właśnie Mnemozyna. To płyta wspaniałego saksofonisty Jana Garbarka oraz kwartetu wokalnego, absolutnie fenomenalnego zespołu The Hilliard Ensemble, David James, Rogers, Covey Crump, John Potter i Gordon Jones. Pierwszy śpiewa głosem kontratenorowym, dwóch następnych tenorowym i ostatni Gordon Jones barytonowym. O współpracy z Janem Garbarkiem tak oto pisze jeden z członków zespołu John Potter. Podczas sesji w klasztorze świętego Geralda z Bezier nagraliśmy muzykę od dawna istniejącą, ale dodaliśmy też nową, nieznaną. Tym utworom, dobrze nam znanym, dokładnie zapisanym, towarzyszy saksofon, który improwizuje wokół nas. Możemy zmieniać kolejność utworów, ale wiemy co zrobimy. Nie wiemy tylko co zagra saksofonista. Nowe zaś utwory składają się często ze skrawków materiału z minimalnym wręcz zapisem nutowym i te skrawki odzyskane ze starych ksiąg i opraw wtedy i my improwizujemy i nikt z nas nie wie co będzie dalej. To było dla nas magiczne doświadczenie. Pięciu muzyków plus impuls twórczy producenta Manfreda Eichera i gościnność opactwa klasztoru. Wszystko to uczyniliśmy pod nieobecność publiczności. Są to więc unikatowe, jednorazowe występy, które już nigdy nie zabrzmią tak samo. To były słowa Johna Pottera, które wypowiedział w kwietniu 1998 roku, kiedy powstawała ta dwupłytowa publikacja ICM. Posłuchajmy więc pierwszej części tych utworów. One całościowo tworzą coś zupełnie odrębnego, coś zupełnie niespotykanego. No i oczywiście, tak jak to słyszeliśmy, niepowtarzalnego. Jan Garbarek i The Hilliard Ensemble wykonali w kolejności peruwiańską melodię ludową, następnie pieśń Tomasa Talisa, zabrzmiało też współczesne dzieło Estońskiego kompozytora Welio Tormisa, to była estońska kołysanka, potem był XVI-wieczny utwór szkocki Remember me, my dear, i na zakończenie słuchaliśmy Glorii Guillaumea Diffaya. Słuchają Państwo płyty mnemozyna, Jana Garbarka i kwartetu wokalnego The Hilliard Ensemble. Jedynka. To jest radio. A przed nami w audycji Tak to Bywało druga część pierwszej płyty Mnemozyna. Jana Garbarka i The Hilliard Ensemble, przypominam, kwartetu wokalnego. Zespół występuje w składzie David James, Rogers, Covey Crump, John Potter i Gordon Jones. Jan Garbarek gra na saksofonach sopranowym i tenorowym, a my usłyszymy dzisiaj już za moment Kolejne utwory będą m.in. wykonane dzieła Antuana Brumela, Agnus Dei, a zakończymy kompozycją słynnej wielkiej Hildegardy von Bingen. Jan Garbarek i Hildegard Ensemble w dalszej części naszego programu. Oh. Polskie Radio. Jedynka. Program pierwszy Polskiego Radio. Na dobry dzień. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wielki Poniedziałek otwiera przed nami najważniejsze dni roku liturgicznego. To początek drogi ku męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Kościół prowadzi nas przez wydarzenia, które stanowią serce naszej wiary. To nie jest zwykły poniedziałek. To dzień, w którym patrzymy na Jezusa świadomego tego, co nadchodzi. Jest jeszcze wolny, przebywa wśród przyjaciół, a jednak jest już całkowicie oddany woli Ojca. Liturgia prowadzi nas do Betanii, tam gdzie dokonał się cud wskrzeszenia Łazarza. To nie jest przypadek. Na początku Wielkiego Tygodnia Jezus wraca do miejsca, w którym objawił swoją moc nad śmiercią. Jakby chciał powiedzieć uczniom, to co zobaczyliście było zapowiedzią. Wszystko, co wydarzy się w najbliższych dniach, będzie zmierzać ku życiu. Jezus przybywa do Betanii, do domu swoich przyjaciół, do Łazarza, któremu dał drugie życie, do Marty, troszczącej się o jego samopoczucie, do Marii, która potrafiła trwać przy nim w ciszy. Urządzono dla Niego ucztę. Wspólny stół oznacza więź, bliskość, zaufanie. Za każdym razem, kiedy Ewangelia mówi o uczcie, odsyła nas do Eucharystii, do stołu, przy którym Bóg daje samego siebie. Jezus zasiada do stołu z tymi, którzy są Mu bliscy. Łazarz siedzi obok Niego jako znak zwycięstwa nad śmiercią. Marta staje się wzorem ofiarnej służby dla innych. Maria natomiast czyni coś, czego nikt się nie spodziewa. Zapatrzona w Jezusa, bierze funt drogocennego olejku, namaszcza Jezusowi nogi, ociera je swoimi włosami. To gest przekraczający przyjęte granice. Złamanie konwenansu, akt pokory i miłości, który musiał wprawić w osłupienie wszystkich obecnych. Dom napełnił się wonią olejku, bo dobro zawsze ma jakiś zapach. Miłość nie może pozostać ukryta. Rozchodzi się, wnika w przestrzeń, zostawia po sobie ślad. Maria przeczuwa to, czego inni jeszcze nie rozumieją. W mistyczny sposób przygotowuje Jezusa na pogrzeb. Namaszcza Tego, który za kilka dni odda życie. W tej rodzinnej atmosferze pojawia się nagle zgrzyt. Wchodzi Judasz i Skariota. I z jego ust pada pytanie przesiąknięte fałszem. Dlaczego nie sprzedano tego olejku i nie rozdano pieniędzy ubogim? Zło mówi językiem fałszywej troski. Posługuje się pięknymi hasłami. Ukrywa prawdziwe intencje pod maską dobra. Dla sił ciemności wydarzenie z Betanii jest marnotrawstwem. Judasz nie potrafi zrozumieć bezinteresownej miłości. Nie umie przyjąć, że ktoś daje wszystko bez kalkulacji. Zło nie zna daru, ono tylko liczy, porównuje, podejrzewa. Judasz gorszy się dobrem, patrzy na czyn Marii i widzi finansową stratę. Jezus reaguje stanowczo, mówi – zostaw ją. Nie pozwala, aby dobro zostało upokorzone. Nie pozwala, aby miłość została zawstydzona. Nigdy bowiem nie wolno się wstydzić miłości. Wielki Poniedziałek uczy nas odwagi w czynieniu dobra. Pokazuje, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zakwestionuje naszą bezinteresowność, kto nazwie miłość przesadą, kto będzie próbował umniejszyć nasz dar. Jezus mówi do naszych wrogów – zostaw go, zostaw ją. Robi to, bo bardzo kocha i nic Tobie do tego.